Wszystko co jest jasne i tajemnicze, książki i filmy, gry i komiks, klasyka i nowość, i i Witam w nawiedzonym podcaście. Yes sobota, 23 listopada 2024 roku. Słuchacie właśnie 526 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami świeżo wypuszczony ze szpitala psychiatrycznego wielbiciel żyrowskiego folklogu, Szymon szymasz to ja i jest ze mną też ta wielka drewniana kukła tutaj obok. Witamy Was i zapraszamy na podcast o domu osobliwości, czyli o filmie Odity z 2024 roku. Za scenariusz i reżyserię tego filmu odpowiada Damian McCarthy, który 4 lata wcześniej, w 2020, zadebiutował horrorem Wyspam Roku w oryginale Kewiat. Ten debiut został całkiem ciepło przyjęty, chociaż ja nie miałem. Okazji go zobaczyć, ale chciałbym go kiedyś nadrobić, a dom osobliwości został teraz przyjęty jeszcze cieplej. W wielu recenzjach po seansach festiwalowych podkreślano, że właśnie Wyspa Mroku była w porządku, a dom osobliwości jest jeszcze krokiem naprzód. Jeżeli chodzi o poziom, no właśnie, kunsztu, powiedzmy naszego reżysera i scenarzysty McCarty'ego. Dlatego też w tym roku obejrzeliśmy go ze znajomymi na spotkaniu z okazji Halloween. No i o czym opowiada Dom Osobliwości? Otóż film zabiera nas do Irlandii i w pierwszym akcie poznajemy małżeństwo Dersi i Declana. On jest lekarzem w szpitalu psychiatrycznym, ona zaś przesiaduje aktualnie w ich nowej posiadłości. W wielkim, zabytkowym domu, który jeszcze nie do końca nadaje się do zamieszkania. Pewnej nocy, gdy Declan siedzi na dyżurze, u drzwi owego domu zjawia się jeden z pacjentów szpitala psychiatrycznego, a Dersi zostaje zamordowana. Jakiś czas później Declan no, zamieszkuje ten dom, układa sobie już na spokojnie życie pod tragedii i pojawia się u niego siostra bliźniaczka Dersi o imieniu Dani przybywa do posiadłości po to, by ustalić, kto odpowiada za tę zbrodnię, by ustalić, co tak naprawdę zaszło jakiś czas temu. I co istotne, Dani jest niewinomą medium, a dodatkowo przywozi ze sobą wielką drewnianą kukłę golema. I może to brzmi trochę absurdalnie, aż tak jakoś dziwnie mi to przez gardło wszystko przechodziło, ale w tym szaleństwie jest metoda. Dla mnie zaletą tej produkcji jest już sam fakt, że mamy do czynienia z horrorem opartym na wierzeniach żydowskich, no bo ile tego typu filmów, tak ile horrorów judaistycznych widzieliście? Ile golemów czy dybuków kojarzycie w ogóle ze współczesnych tekstów kultury? Nie mówię o jakichś tam już wiecie, wiekowych tekstach literackich, tylko takich bardziej współczesnych. No mamy z filmów na pewno Nocne Czuwanie z 2019 roku, Golema z 2018, Judę z 2017 i Kronikę Opętania z 2012, której nigdy nie zapomnę przez ten polski cytat. Byłem na tym w kinie nie? i gdy nagle się pojawiło to ZJEM TWOJE SERCE no to wtedy cała sala po prostu ryknęła śmiechem, bo nikt się tego nie spodziewał w anglojęzycznym filmie. I Kroniko Bętania chyba nawet nie była jakoś no super dobrym horrorem, ale mimo wszystko ciepło wspomina ten seans i przez ten pewnego rodzaju egzotykę już zyskiwała. No i mam jeszcze Golema z Limehouse w sumie, ale to chyba kryminał, więc nawet nie wiem, czy go tutaj można pod to podciągnąć, no może jako thriller na tej zasadzie. W każdym razie dom osobliwości przez te wątki żydowskie zapowiadał się naprawdę smakowicie. Otwarcie jest naprawdę dobre i ma takiego jumpskera. nie mówię o samym otwarciu na zasadzie, nie wiem, tam pierwszych kilku minut, no powiedzmy pierwszy akt, ma takiego jumpscare'a, że wydarłem się jakby mnie postrzelono. <grym> po prostu scena z namiotem na zawsze zostanie w moim serduszku i w dodatku tutaj ten jumpscare to nie jest wiecie scena, jakie mieliśmy już tysiące razy w filmach, jakiś tam, nie wiem, ktoś zachodzi kogoś od tyłu, nie wiem, coś wali w okno, nie wiem, jakiś ptak latuje w okno, etc. Tylko tutaj mamy rzeczywiście długo, długo prowadzoną scenę grozy. Gdzie ktoś jest osaczony w jakiś sposób, nie do końca wiemy nawet, gdzie jest zagrożenie, czy jest w środku, czy jest na zewnątrz, na górze, na dole, etc. No i gdy w końcu e, dochodzi do eskalacji, no to <śla> ja wydarłem się jak głupi. E, no nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak mocno zareagowałem na filmie. E, tak, e, więc mamy mocną scenę, a potem pojawia się niewidoma siostra z zmarłej z kukłą, i robi się ciekawie. Oczywiście każdy, kto ma choćby szczątkową wiedzę, tak? szczątkowe pojęcie o tym, jaką istotą jest golem, ma od tego momentu banana na twarzy i rozkminia. Nie? Czy to pójdzie w tym kierunku, którego się spodziewamy, czy niekoniecznie. Natomiast bohaterowie zdają się do końca nie rozumieć, z czym mają do czynienia, co generuje dodatkowy suspens bo przez golema ja mam na myśli naprawdę ogromną kukłę, która zostaje posadzona przy dużym drewnianym stole, niczym jeden z domowników. I siedzi tam sobie i czeka. I może czasem się poruszy, a może nie, może nam się tylko wydaje. Rozumiecie koncept, prawda? Chodzi o to, że mamy potwora, który nawet nic nie musi robić i może nawet nie być do końca potworem, ale i tak generuje silne emocje. Sama obecność czegoś tak dziwnego budzi ciekawość, ale i grozę. Człowiek zastanawia się, tak, czy golem ożyje, czy może to jednak tylko rekwizyt, rodzinna pamiątka, jak to mówi o nim właścicielka. I Dla fana horroru jest to też fascynujące na poziomie meta, bo pojawienie się tutaj tej kukły to odwrócenie podstawowej zasady grozy, którą pewnie wszyscy kojarzycie z tego cytatu z Lovecrafta. On w swoim eseju Horror nadprzyrodzony w literaturze na samym początku, właśnie od tego chyba zaczyna się ten tekst, Tak, że najstarszym uczuciem znanym ludzkości jest strach, a najsilniejszą formą strachu jest strach przed nieznanym. Ja teraz parafrazuję, nie mam go przed oczami, nie sprawdziłem go. Dokładnie, ale właśnie strach przed nieznanym, tak? Nieznane ma budzić największe emocje, więc potwór powinien siedzieć w ukryciu, tak? Nie powinniśmy go widzieć i na pewno kojarzymy masę filmów grozy, w których film jest straszny, czy książka jest straszna, dopóki potwór jest w cieniu, a gdy pojawia się na pierwszym planie, no to nagle e, no przestaje robić takie wielkie wrażenie, zwłaszcza w filmie, gdzie efekty też specjalne mogą za to odpowiadać. Także dopóki potwór jest w cieniu, to jest jakąś tam mroczną, wielką sylwetką. A gdy widzimy już konkretny makijaż, konkretny strój, etc., czy konkretne efekty specjalne, to sobie myślimy boże, jakie to skiczowate, nie? a nie straszne. I tak to zazwyczaj jest, nie? A tutaj potwór dosłownie siedzi z nami przy stole, <laughs> z nami bohaterami filmu i nie musi nic zrobić. Tak Już sama jego obecność odpowiada za napięcie. Jest taka scena, w której jedna z postaci rozważa, czy włożyć kuklę dłoń w usta i to jest przerażające. Tak Właśnie o to chodzi, że tutaj nie musi się nic wydarzyć. Nieważne, jak ta scena się kończy, ale już na samą myśl, tak że ktoś podejdzie do tego czegoś i włoży dłoń w jego usta, generowała we mnie tak silne emocje, że ja skakałem w tym fotelu, w którym siedziałem, obserwując rozwój wydarzeń i mój mózg krzyczał, nie rób tego, się, nie zbliżaj się i tak dalej. No ale nie samym że żyje człowiek. W filmie mamy też zagadkę zbrodni pacjentów szpitala psychiatrycznego no i też związaną z tym em, zemstę, tak wolę zemsty powiedzmy. I te wątki też odpowiadają za towarzyszące nam niepokój i napięcie. W toku fabuły dostajemy coraz więcej szczegółów z przeszłości bohaterów, które prowadzą powoli do rozwiązania zagadki śmierci Darcy. I wspomniałem wcześniej o tym ogrywaniu tropu potwora, który powinien być ukryty, a tutaj jest na widoku. To jest jeszcze jeden element w sumie, który pozwala mi postawić tezę, że Damien McCarthy, a więc reżyser i scenarzysta, całkiem dobrze rozumie konwencję grozy. Otóż Jedna z postaci w drugim akcie w pewnym momencie po prostu mówi nope i daje dyla w horrorze, tak rozumiecie? Banalna rzecz, ale tak rzadko spotykana w kinie grozy, że moim zdaniem zasługuje na uznanie. Mamy wątek osoby, która po prostu stwierdza nie to za wiele, tak mam to gdzieś, ja stąd znikam, uciekam i dzięki temu też ta postać właśnie przetrwa wydarzenia, do których ostatecznie dojdzie. Świetna, świetna rzecz. Niestety w końcu przychodzi trzeci akt. Wątki mistyczne są prowadzone dobrze, aczkolwiek raczej nikogo nie zaskoczą. No taki standard, coś czego można by oczekiwać po tych pierwszych dwóch aktach, a wątek kryminalny o oh boj. On skręca w taki absurd, że głowa mała. Tajemniczy, niepokojący kryminał, w którym no, spodziewamy się mniej więcej do czego to może prowadzić, no ale czuć jakoś tam klimacik, tak to, to zmienia się w dość kampową historyjkę. I chociaż mnie osobiście to nie wybiło na tyle, żeby zepsuć mi sens, to moi znajomi już wyrażali dość wyraźny zawód końcówką. I ja go całkowicie rozumiem, bo ten film był raczej powolny. On jest powolny, tak przez pierwszy, drugi jeszcze akt. Jest powolny, klimatyczny, raczej straszy tą atmosferą. No, jest jumpscare 1 czy 2, tak, całkiem mocne, ale właśnie to nie jest po prostu ryknięcie dźwięku a no sceny gdzieś tam dłużej prowadzone w taki bardzo świadomy sposób. Mamy oczywiście postać niewidomej medium prowadzącej sklep z antykami posiadającej drewnianego golema, co jest kampowe, co do zasady, ale jest prowadzona tutaj jak najbardziej na poważnie, dlatego też nic nie zwiastowało raczej tego festiwalu głupotek na koniec. A no naprawdę pojawiają się no absurdalne tutaj rozwiązania. No i mamy też ramę fabularną i ta absolutnie Ostatnia scena, która tutaj się pojawia, ona fajnie się splata z czymś, co było wcześniej zapowiedziane, ale jednocześnie ma taki komediowy vibe. Jest spoko jest choragowa, wynika z fabuły, ale właśnie ona nie jest zabawna, ale jest kampowa. Tak? Jest też yy, taka trochę głupiutka. Więc horror działa przez większość czasu. nie w sumie nie przez większość czasu, horror działa praktycznie cały czas. Kryminał już niekoniecznie, tak? kryminał czy ten wątek zemsty. Tutaj już są pewnego rodzaju dziury i głupotki. Po pierwsze właśnie za szybko dowiadujemy się, no bo nawet nie tyle domyślamy się, no tutaj jak gdyby zakładamy już tak na 99%, nie? więc powiem dowiadujemy się kto lub co odpowiada za śmierć Dersi bardzo szybko. A po drugie, zwroty akcji związane z totalami zbrodni są naprawdę głupie. Jeżeli chodzi o realizację, to rekwizyty 10 na 10 tak? To jak wygląda ten dom, ta główna lokacja, cały ten set setting są super. To jak wygląda ten antykwariat, nie antykwariat, no sklep z antykami naszej Danii, też wspaniała rzecz. Tam swoją drogą na zapleczu znajdziemy także królika z poprzedniego filmu McCarty'ego. Tak mówiłem, że go nie widziałem, ale no królika kojarzę i lubię takie smaczki, więc wspominam, fajna rzecz. Operatorka też jest w porządku, za nią odpowiada Colm Hogan i to jak jest kręcona ta przestrzeń, która też jest specyficzna, może nie będę jakoś wchodził w szczegóły, ale ten budynek jest raczej, główny hall, główna sala jest taka podłużna, i w związku z tym jest długa, ale niezbyt szeroka i to, jak to jest wykorzystywane też, jak jest ogrywana kwestia gdzieś tam drzwi udasza w tych drzwiach, pewnego namiotu. To wszystko jest skręcone w taki fajny sposób, jeżeli chodzi o budowanie też napięcia, budowanie grozy, budowanie atmosfery, jakiejś osobliwości tytułowej tutaj. tak, To jest dom osobliwości po polsku. To mi się wszystko podobało. Muzyka Richarda G. Michella była ok, nie zapadła w pamięć, ale dobrze komponowała się z obrazem. I całościowo ten film oceniam pozytywnie, Jestem zadowolony i polecam, bo nawet jeżeli ten wątek kryminalny was zawiedzie, tak jak moich znajomych, tak myślę, że dla samej tej żydowskiej egzotyki warto się z domem osobliwości skonfrontować, warto dać mu szansę, a jeżeli przełkniecie no te głupotki wspomniane, to wręcz możecie bawić się bardzo dobrze, a większość recenzji pokazuje, że wielu osobom nie przeszkadza no na przykład kwestia tego, kto został zatrudniony w szpitalu psychiatrycznym i w jakich okolicznościach, jeżeli widzieliście, no to wiecie, do czego biję. No tak, więc myślę, że warto spróbować i tą myślą zakończę, tak. ode mnie, jeżeli chodzi o skalę punktową, jeszcze to tylko dodam, to jest, nie wiem, 7,5 na 10 tak naprawdę, przez to, że ten film rzeczywiście miał świetny klimat, był dość straszny. A ta końcówka no mi sens ostatecznie nie popsuła. Tak? Gdyby końcówka była lepsza, to, to pewnie była ósemka, dziewiątka może. Dycha może nie, bo tutaj jednak wiecie, to czuć, że to jest drugi film. Tak? McCartiego jeszcze może kilka rzeczy dopracować, ale tego twórcę będę śledzić i chętnie też Wyspę roku na drobie, gdy wleci w jakąś sensowną polską oficjalną dystrybucję. I tą myślą zakończę już tak ostatecznie i tradycyjnie. Już razem z golemem będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.